zamierzał? Jak długo będzie musiał przemierzać dziką knieję? Gdzie zaprowadzi go obrany kurs? Czy ma na tyle odwagi, by przełamać się, zawrócić i spytać żilona o drogę? Sargior był o włos od podjęcia decyzji o powrocie do wieży maga, gdy jego oczom ukazało się Waren. Linia drzew kończyła się około pół stai od grodu i ostatni odcinek Sargior pokonał widząc zbliżające się miasto widział jak z każdym krokiem rośnie mur okalający domy oraz jak ponad dachami unoszą się ku niebu cieniutkie stróżki szarego i czarnego dymu przy bramie leśnej minął knechtów kontrolujących wóz z sianem i udał się do karczmy Kenaba. Zamówił solidną strawę i czekał. Sądził, że Solin prędzej czy później zjawi się w oberży, by dopełnić danej mu wczoraj obietnicy. Jego domysły okazały się słuszne. Ledwie skończył dopijać drugie piwo, które coraz bardziej mu smakowało, gdy w drzwiach ukazał się chłopiec i zaczął rozglądać się po sali, wyraźnie szukając go wzrokiem. Sargior machnął na niego ręką. Solin dosiadł się i zapytał z nutą pretensji w głosie. Gdzie ty się szlajasz po całych dniach? Ledwie wczoraj pokazałem ci miasto, a ty już urządzasz sobie całodniowe wycieczki? Nie zgrywaj mi tu mamki, tylko gadaj, kiedy możemy wyruszyć. Choćby zaraz. Cały ranek dowiadywałem się, czy Pendar jest dziś na bramie. Pendar to imię twojego brata. Tak, nie wspominałem wcześniej? Nie, zawsze nazywałeś go po prostu brat. A tak poza tym, powiedział Sargior. To na co zmi trężyłeś cały ranek? Cały ranek dowiadywałem się, czy pędar jest dziś na bramie, przedrzeźniał Solina, wydymając usta. Taki to problem iść i sprawdzić? Albo spytać ojca? Nie oceniaj mnie tak pochopnie, sumitował się Solin. Nie wiesz, jaki miałem z tym problem. Mój ojciec jest rzadko trzeźwy, a jeszcze rzadziej miły. Nawet jeśli by cokolwiek wiedział o pędarze. to dziś nic bym od niego nie wyciągnął, bo nie wypił klina. Nie mogę za bardzo zbliżać się do zakonu magów ognia. Nie dość, że mam tam na pieńku z kilkoma nowicjuszami, to jeszcze jeden z tych tłustych, zgrzybiałych parszywców, którzy zasiadają w loży, chcę, bym był w zakonie katamitą. — Panie, myślałeś kiedyś o karierze jako ten cały katamita? Może nie byłoby tak źle? Pomyśl. Po kilku latach służby może mógłbyś zostać magiem albo jednym z tych tłustych parszywców? Solin spojrzał na Sargiora z takim wyrzutem, iż ten od razu zrozumiał, że popełnił głupstwo. Obiecał sobie w duchu nie wypowiadać się na jakikolwiek temat, jeśli nie zrozumie słowa kluczowego, którym w tym przypadku było katamita. Twarz chłopca wykrzywiła się w grymasie niesmaku, czym jeszcze bardziej przypominała szczurzą mordkę. Sam sobie odpowiedz na to pytanie. O wszechwiedzący magu bojowy. Chodźmy już lepiej. Zmienił temat Sargior i wstał. Solin uczynił to samo. Wkrótce przeszli przez główną bramę i znaleźli się na gościńcu handlowym. Ruszyli na północ. Droga nie była skomplikowana. Towarzysze szli cały czas wzdłuż gościńca. Po swojej prawej stronie, mając gęsty las a po lewej ciągnące się aż po horyzont pola uprawne. Gościńcem wędrowało mnóstwo ludzi. Część szła w stronę Waren, inni zaś w tym samym kierunku co Sargior i Solin. Co chwila mijały ich ciągnięte przez konie woły i osły, wozy załadowane przeróżnymi dobrami. Jeszcze częściej. Byli wyprzedzani przez pojazdy jadące pośpiesznie na północ. Jedna furmanka była tak wyładowana sianem, że woźnica nie miał szans zauważyć, że dwaj towarzysze postanowili skorzystać z okazji i dać odpocząć nogom. Sargior, chcąc zatuszować wcześniejszy nietakt, zagadnął do włóczy kija. — Jak tam twoja przypadłość? – Mikstura działa? – Myślę, że tak. – Ale wszystko okaże się jutro. – Chociaż już widzę poprawę. – To dobrze. – Nie wyobrażasz sobie, jak to świństwo cuchnie. Solin widać nie chował urazy. Myślałem, że zwymiotuję, kiedy wziąłem pierwszy łyk. Od razu przyszło mi na myśl, że stara znachorka, przyrządzając dekokt, Musiała do niego siarczyście splunąć. Nie wiem, co było gorsze, picie tego ochyctwa, czy smarowanie nim, no wiesz, tego wiązadełka, czy jak ona to nazwała. Czegóż to się nie robi dla zdrowia? Westchnął Sargior. Racja. Na samą myśl, że jeszcze dziś muszę dopić te kilka łyków, robi mi się niedobrze. Ale mniejsza z tym za chwilę musimy skręcić w lewo. Do zakonu prowadzi osobna ścieżka, podczas gdy gościniec ciągnie się dalej na północ, aż do Spelmonu. Podprowadzę ci kawałek, a potem wrócę do Waren. Dlatego już teraz muszę powiedzieć ci, co masz zrobić. Mów więc, gdy zobaczysz bramę zakonu... Zapukaj i czekaj, aż ci otworzą. Nie wpadłbym na to. Dobrze, że mi powiedziałeś, zakpił Sargior. Otworzy ci pewnie Pendar, zignorował zaczepkę Solin. Poznasz go na pewno jest podobny do mnie. Jesteśmy z jednego ojca, co na tym paskudnym świecie zdarza się coraz rzadziej. Na początku... Za możliwość wstępu do zakonu zażąda standardowej ofiary na rzecz klasztoru. Spytaj, czy da się zamienić datek na jakąś przysługę. Powołaj się na mnie i powiedz, że jesteś gotowy oddać zakonowi jakieś usługi. Pendar na pewno zrozumie i poprosi cię o załatwienie jakiejś prywatnej sprawy i tutaj moja wiedza się kończy. O co poprosi cię ten pruderyjny kretoszczur, tego nie mogę przewidzieć. Ale tym sposobem sam zadecydujesz, co jest dla ciebie wygodniejsze. Płacić i dodatkowo użerać się z prowadzeniem do zakonu jakiejś gadziny, czy spełnić zachciankę mojego brata. A możesz być pewien, że jak spełnisz jego prośbę, bramy klasztoru staną przed tobą otworem. – Wiesz może, co znajduje się za tymi bramami? – dociekał Sargior. – Jak to co? – Klasztor! Solin zrewanżował się żartem. – Chodzi mi o strukturę, organizację, ludzi. – Co mnie tam czeka? – Nic ciekawego! Możesz pomodlić się do awoche, możesz kontemplować wieczny ogień i możesz pogadać z nowicjuszami i niektórymi magami, jeśli akurat będą mieli na to ochotę. Ale to wiąże się z pewnymi zadaniami i obowiązkami. Aha, zamyślił się Sargior. Tuszę, iż masz do nich jakiś interes, kontynuował chłopak. – Inaczej nie starałbyś się tak bardzo o audiencję. Ledwo się pojawiłeś w Waren, a już gnasz do zakonu. – Dobrze się domyślasz – pokiwał głową Sargior. – A można wiedzieć, co to za niecierpiąca zwłoki sprawa? – Niestety nie, Solinie. – Nie dociekaj. – Rozumiem. Nastała chwila ciszy, którą po kilku minutach przerwał Włóczyki. – O, tu jest! – rzekł i zeskoczył z wozu. Skręcili w leśny dukt. Po drodze chłopak znów zaczął dywagację. – Muszę przyznać, że miecz, odzienie i świński łój potrafią czynić cuda. Kiedy cię ujrzałem po raz pierwszy, w życiu bym nie pomyślał, że jesteś magiem bitewnym. Obstawiałem kopacza torfu, który, idąc za potrzebą, zgubił się na mszarach, bo za bardzo oddalił się od obozu. Natomiast z tym pogrzebaczem wyglądałeś jak uciekinier z więzienia na bagnie, jeśli ono rzeczywiście istnieje. Dzięki, Solinie. Przynajmniej jesteś szczery. I rozumiem, że mojej naturalnej urodzie powagi dodaje oręż i ubranie. Ale jak się ma do tego świński łój? A czym domyłeś tak grubą warstwę błota i mułu, gdy wróciliśmy z moczar? Samą wodą? Sargior zrozumiał i pożałował, że zamówił u Kenaba kąpiel. Co drugi dzień. Choć z drugiej strony przyzwyczaił się do obcego świata, cudacznego stroju, przywykł do ciężaru miecza, który czuł na plecach, oswoił się ze świadomością, że jest dojrzałym, silnym mężczyzną, o nowym imieniu, więc dlaczego nie miałby przyzwyczaić się do świńskiego łoju zamiast żelu pod prysznic? Masz rację. Przytaknął sargior. Ale mniejsza z tym. Złapał się na tym, że użył powiedzonka Solina, ale kontynuował. Pamiętasz, co mi powiedziałeś wczoraj? O tym śledzeniu? Pamiętam. O co ci wtedy chodziło? Włóczyki spoważniał. Może jestem trochę przewrażliwiony, zaczął. Ale w Waren rzadko spotyka się ludzi ogolonych do samej skóry, a ja wczoraj widziałem ich co najmniej kilku. Choć bardziej prawdopodobne, że była to jedna i ta sama osoba. I uważasz, że ta łysa osoba chodziła za nami? Przerwał mu Sargior. Tak. Pomyśl, zwiedziliśmy wczoraj całe miasto? Kto miałby interesy do załatwienia dokładnie w tych samych miejscach, co my? To byłby zbyt wielki zbieg okoliczności. Dlatego pomyślałem, że ten ogolony mężczyzna po prostu za nami łazi. Możesz mieć słuszność. Dobrześ to wykoncypował. Przytaknął Sargior. Dziś się upewniłem, że byliśmy śledzeni. Podjął na nowo Solin. Pojawiasz się nie wiadomo skąd, masz sprawy do magów, nie znam twojej przeszłości, całkiem możliwe, że masz wrogów. Nie zrozum mnie źle, ufam ci, jestem ci wdzięczny, a nawet cię lubię, ale na pierwszy rzut oka nie wydajesz się osobą, przy której można się czuć bezpiecznie. Sargior spochmurniał, słysząc te słowa. Wcześniej się nad tym nie zastanawiał, ale chłopak miał rację. – Bystry jesteś – powiedziałby ukryć zakłopotanie. – Wiem, dlatego czuję się tak pewnie – zaśmiał się Solin. – Ale mniejsza z tym. Idź prosto tym duktem, a zaraz staniesz przed klasztorem. Ja wracam. Nie chcę, by zauważono, że kręcę się po okolicy. – Dziękuję. – Sargior wyciągnął do Solina rękę. – Mam nadzieję, że nasza znajomość się nie skończy. – Co prawda jesteśmy kwita, ale wpadnij czasem do oberży. Ja niestety nie wiem, gdzie mieszkasz. Solin uśmiechnął się tajemniczo i uściskał dłoń Sargiora. Ten pojął, że chłopiec jest inteligentniejszy i ostrożniejszy niż na to wygląda. Do zobaczenia. Waren jest małe, na pewno się jeszcze spotkamy. I pamiętaj o tym, co masz powiedzieć Pendarowi. Będę pamiętał. Solin odwrócił się i ruszył w drogę powrotną do miasta. Sargior natomiast? Kontynuował samotną wędrówkę do zakonu. Zaczął zastanawiać się nad słowami chłopca. Podświadomie czuł, że Solin powiedział coś istotnego. Faktycznie był nieznany, pojawił się znikąd. O tutejszym świecie i obyczajach wiedział niewiele. Może budzić wiele podejrzeń. I do tego to ciało mężczyzny, w które został wepchnięty. Sargior dopiero teraz uświadomił sobie, że należało ono wcześniej do innego człowieka. A co, jeśli jego poprzedni właściciel był bandytą, gwałcicielem albo mordercą? A co, jeśli narobił sobie wrogów, którzy go teraz ścigają? Nieświadomi, że jego dusza uległa zniszczeniu? a ciało zostało oddane w posiadanie przypadkowemu gimnazjaliście. Sargior nie potrafił przewidzieć, co zrobi, gdy ktoś rozpozna jego cielesną powłokę i skojarzy ją z poprzednim właścicielem. Przecież ten mężczyzna, mak bojowy, musiał być znany. Może miał rodzinę, przyjaciół? Co się stanie, jeśli Sargior spotka jednego z nich? Będzie udawał kogoś innego, czy też ujawni prawdę i przyzna się, że jest tylko uwięzionym duchem. Sargior poczuł się Sergiuszem, a Sergiusz poczuł się zakładnikiem Żilona. I mimo że Żilon wprowadził go w świat podobny do tego, który znał z gier i o którym nieraz marzył, Sergiusz poczuł żal do starego maga, że zrobił to bez jego wiedzy i zgody. Gimnazjalista w ciele mężczyzny musiał przerwać swe rozważania, gdyż las powoli przekształcił się w równinę pokrytą coraz to większymi wapieniami. Szare i białe skały, porośnięte trawami, mchami, a nawet skarłowaciałymi drzewami, zaczęły tworzyć labirynt. Na szczęście Sargior dostrzegł dzwonnicę. Po krótkim marszu stanął przed ciężkimi wieżejami, które były wbudowane pomiędzy dwie ogromne skały. Sargior domyślał się, że wapienie stanowią naturalną fortyfikację i nie byłoby sensu szukać innego wejścia do klasztoru. Zgodnie z radą Solina ujął w dłoni metalową kołatkę. I zastukał. Odgłos uderzeń odbił się głośnym echem po całej okolicy. Po czasie tak długim, że sargior zdążyłby co najmniej trzy razy pójść za potrzebą, co bardzo go kusiło, z zawrót wyjrzały podejrzliwe oczy. Sargior dopiero teraz zauważył, że w odrzwia są wbudowane mniejsze drzwiczki, wykonane z tego samego materiału. Miały one zasówkę, po odchyleniu której strażnik mógł zerknąć któż to niepokoi zakon Widząc że nikt nie kwapi się go wpuścić do środka Sargior nie czekając na pytanie zakomunikował Chciałbym wejść do klasztoru Nagle z zawrót dało się słyszeć zgrzytanie i małe drzwi się otwarły Wyszedł z nich młody mężczyzna, Sargior przysiągłby, że Solin za kilka lat będzie wyglądać tak samo. A jeśli założyłby szaty nowicjusza i uzbroił się w długi kostur, wyglądałby identycznie, jak osoba, która przed nim stanęła. Rozdział szesnasty Chciałbym wejść do klasztoru, powtórzył Sargior. Słyszałem, odparł strażnik bramy. Dlatego otwarłem drzwi. Wpuścisz mnie? zapytał Sargior. Oczywiście, rzekł nowicjusz, chowając dłonie w rękawy. Za jedyne dziesięć srebrnych monet i owce. Sargior wiedział, że dziesięć srebrnych monet to dużo. Cena jednak nie grała roli, szczególnie, że miał w sakwie pełny mieszek. Ale skąd do cholery wziąć owce? Teraz dopiero zrozumiał sens słów Solina, gdy mówił o użeraniu się z gadziną. Gdzie mogę zdobyć owce? Nie wiem, popytaj u chłopów. — W jakimś gospodarstwie! — mruczał Pendar, wznosząc wzrok ku niebu. — Nawet nie wiem, gdzie jest najbliższe gospodarstwo — pomyślał Sargior. — Słuchaj, Pendar — zaczął przymilnie — na pewno jest jakiś sposób, by przekonać cię, że zakon tylko zyska na tym, jak mnie wpuścisz. Posiadam wiele przymiotów i talentów. Solin mi zaufał i nie pożałował. Słysząc imię swojego brata, pędar obrzucił sargiora spojrzeniem, którego nie powstydziłby się żaden uliczny cwaniaczek. Solin powiadasz, nie pożałował? powtórzył przeciągle. Suponuję, że jesteś typem człowieka, który nie boi się żadnej pracy. Słowo pracy zostało mocno zaakcentowane. Sargior skinął głową. Świetnie. Na ustach Pendara pojawił się szelmowski uśmieszek. Bo tak się składa, że akurat możesz mi pomóc. Zamieniam się w słuch. Jak zapewne zauważyłeś, jestem strażnikiem bramy. Surowe imperatywy loży magów nie pozwalają mi ani innym nowicjuszom na opuszczenie klasztoru. Natomiast dziś rano w wielkiej tajemnicy został wysłany mag wraz z pomocnikiem do wschodniej świątyni. Mieli sprawdzić, dlaczego opiekujący się świątynią kapłan od dłuższego czasu nie daje znaków życia. Te dwa fakty budzą we mnie dysonans poznawczy, który ty możesz zredukować. Nie rozumiem, stwierdził Sargior i zaczął myśleć, że dziesięć srebrnych monet i owca wcale nie były złą propozycją. To proste. We wschodniej świątyni coś się stało. Coś poważnego i zapewne interesującego. Co dokładnie masz na myśli? Nie mam pojęcia, co złego mogło się wydarzyć we wschodniej świątyni. Ale jestem ciekaw. I ta ciekawość koliduje z moimi obowiązkami względem zakonu, tworząc dysonans. Więc czego ode mnie oczekujesz? Sargior powoli tracił cierpliwość. Przynieś mi jakiekolwiek informacje dotyczące wschodniej świątyni. Najlepiej, jeśli będą szczegółowe i dokładne. Mile widziany będzie jakiś dowód na potwierdzenie twoich słów, jeżeli uznam, że wiadomości są tego warte. Wpuszczę cię do klasztoru, a jeśli uznasz, że nie są warte nawet splunięcia, albo zarzucisz mi kłamstwo, a może w tej świątyni nic się nie stało i nie będę miał ci o czym donieść, wtedy będziesz musiał rozejrzeć się za owcą, odparł spokojnie Pendar i znów skierował wzrok w niebo. Sargior zaklął w myślach na to wyrachowanie i obojętność strażnika. Po kilku chwilach namysłu postanowił zaryzykować wycieczkę do wschodniej świątyni. Brzmiało to ciekawiej niż poszukiwanie owcy. Sargior wyciągnął z sakwy mapę i podetknął ją pod nos Pendara. Pokaż mi, gdzie znajduje się ta świątynia. – Burknął. – Tutaj. Strażnik powoli wyciągnął rękę z rękawa i wskazał na mapie punkt położony na wschód od Waren, a na południe od Bagnisk. – W takim razie do zobaczenia jutro – rzucił Sargior i odwrócił się do strażnika plecami. Pendar nie przypadł mu do gustu. Po kilku krokach usłyszał łomot zatrzaskiwanych mosiężnych drzwi. Odwrócił się. Pod nikogo już nie było. Sargior szybko udał się do grodu. Było już późno, a chciał zbadać sprawę świątyni jeszcze tego dnia. Gdy dotarł do gościńca, spostrzegł jadącą w stronę miasta bogatą kolasę. Stangret bez najmniejszych oporów przyjął zapłatę w postaci pięciu miedzianych monet i pozwolił Sargiorowi usiąść obok siebie. Do Waren czy dalej na południe, moster dzieju? Do Waren. A właściwie do wschodniej świątyni, odpowiedział nierozważnie Sargior. Interes do kapłana. Woźnica pokiwał głową ze zrozumieniem. – Bo na modlitwę albo pielgrzymkę to już za późno. Poza tym bliżej jest do kapliczki w Górnym Mieście, jeśli by kto chciał na prędce złożyć jakąś ofiarę. – Masz słuszność. – Bystryś, jak na woźnicę. – Może nie zawsze byłem woźnicą. – Albo nie byłem nim nigdy moster dzieju odparł enigmatycznie Stangret Sargior przyjrzał się uważnie swemu rozmówcy rzeczywiście nie wyglądał na furmana długie kruczoczarne włosy spływały mu na ramiona twarz choć młoda wydawała się stara, brzydka i zmęczona dwie blizny jedna wzdłuż nosa i górnej wargi i druga, łącząca prawą skroń z małżowiną uszną. Nie dodawałem uroku. Odziany był w luźną opończę, jednak pod nią mógł równie dobrze nosić skórzaną katanę. Tak jak Sargior. Nigdy nie należy oceniać człowieka po wyglądzie. Aczkolwiek pierwsze wrażenie jest ważne. Zgodził się Sargior po czym zmienił temat. – Wiesz może jak najszybciej dostać się do świątyni? – Wiem – uśmiechnął się Stangret. – Ale coś mogłoby odświeżyć moją pamięć. Sargior wyciągnął kolejne pięć miedzianych monet i wręczył woźnicy. Ten schował je do kieszeni wszytej pod odzieżą. Ja zatrzymuję się w Waren, Mosterdzieju. Tobie przyjdzie w takim razie udać się w stronę mostu. Gdy znajdziesz się na drugim brzegu klenia, trzymaj się rzeki, tak by mieć ją po swej lewej ręce. Nie powinieneś mieć problemu z marszem, gdyż znajduje się tam ścieżka wydeptana przez kopaczy torfu. Dojdziesz nią na bagna. Jednak głupotą byłoby włóczenie się po moczarach, szczególnie po zmroku, dlatego kiedy tylko zobaczysz, że gleba staje się miękka, a powietrze przesycone wilgocią, odbij na południe. Powinieneś mieć wtedy rzekę za plecami. Dojdziesz na miejsce po zachodzie słońca, więc ogniska oświetlające świątynie ujrzysz już z daleka. – Jest jeszcze coś, co powinienem wiedzieć? – spytał Sargior. – Tak – odparł woźnica, patrząc na niego z ukosa. – Nigdy nie pokazuj, że jesteś w posiadaniu znacznej ilości pieniędzy. Noszenie tak wielu monet w jednym trzosie – to wielkie ryzyko. I wielka nierozwaga. Sargior Poczuł się głupio. Wiedział, że Stangret ma rację. Te radę masz ode mnie gratis. Rzucił wesoło woźnica i dodał. Widać już główną bramę. Czas się pożegnać. Sargior zeskoczył z kozła i pożegnał się ze Stangretem. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy w mieście. Może będę mógł odwdzięczyć się za radę. Możliwe. Świat jest mały, a Benas to jest za dupie. Więc szansa na spotkanie jest spora. Szczególnie, że wybitne jednostki się przyciągają. Moster dzieju. Nim Sargior zdążył zapytać, o co chodziło rozmówcy, woźnica cmoknął i konie ruszyły. Sargior wzruszył ramionami i ruszył na południe. Po pięciu minutach szybkiego marszu oczom Sargiora ukazał się masywny most. Był on architektonicznym majstersztykiem. Solidnie wybrukowany, podparty przez dwie grube kolumny, mógł pomieścić trzy jadące obok siebie furmanki. Co cztery łokcie miał umocowane po bokach pochodnie, które oświetlały drogę spóźnionym podróżnikom, aby nikt przypadkiem nie potknął się i nie skończył swej perygrynacji w chłodnych i leniwych wodach klenia. Sargior, zgodnie ze wskazówkami woźnicy, po przejściu przez most udał się na wschód, trzymając się brzegu rzeki wzdłuż którego biegła wąziutka ścieżynka, prawie niewidoczna wśród paproci. Słońce chyliło się już ku zachodowi i nie wiedzieć kiedy zrobiło się zupełnie ciemno. Sargior zastanowił się nad fenomenem zachodzącego słońca. Choćby skupiło się na tym całą swą uwagę, zawsze przegapi się moment, kiedy z jasnego dnia robi się ciemna noc. Wraz z nastaniem ciemności sargierowi zaczęły dokuczać komary oraz coś jeszcze gorszego. Strach. Szum rzeki, rechot żab oraz samotność sprawiały, że każdy odgłos dochodzący ze znajdującego się po jego prawej stronie lasu wydawał mu się podejrzany. Drzewa groteskowo się pochylały. I zdawały się wyciągać do niego swe gałęzie. Sargior przypominał sobie wcześniejszą lekturę, szczególnie ustęp o Entach oraz Hamadriadach. I pożałował swej pochopności. Zamiast bezpiecznie przeczekać noc w Waren, uznał, że zdąży dotrzeć do świątyni przed zachodem słońca. Pomylił się. I teraz płacił za to cenę w postaci napięcia, nerwów oraz ciągłego strachu. Postanowił jednak nie wracać i iść dalej do świątyni. Po dwóch kwadransach bardzo szybkiego marszu, który nieraz przechodził w trucht, Sargior poczuł, że zbliża się do